Zagadka ósma, czyli fontanna. Trzeba przyznać, że pomysłowość martwiaka nie miała granic. Detektyw Pozytywka obserwował go z mieszaniną niechęci i podziwu. Każdego dnia Czarnowic zmieniał szyld. Raz był biurem podróży, innym razem siedzibą wróżbity. Czasami skupowano w nim złom i makulaturę, kiedy indziej złoto i przedmioty wartościowe. Jednym słowem, interes się kręcił. Skąd on ma na to pieniądze? zdziwił się pan Mietek. Ale detektyw pozytywka wzruszył w odpowiedzi ramionami bo co miał powiedzieć że z kradzieży? Nie miał na to dowodów. Wątpił jednak, by chodziło o pieniądze uczciwie zarobione. Może wygrał w lotka? spytał naiwnie dozorca Panie Mietku. Detektyw Pozytywka pokiwał z politowaniem głową. A może wykopał skarb? Gdzie? W piaskownicy? No to może wyłowił? Z kałuży? Pan Mietek popatrzył na powątpiewającego detektywa z urazą. Może i z kałuży, nie wiem, odburknął. Ale sam widziałem, że jego pieniądze są zawsze mokre, a dłonie pomarszczone jak po długiej kąpieli. Detektyw Pozytywka zerknął na dozorcę z ciekawością, a potem poddał dokładnym oględzinom martwiaka, który maszerował właśnie przez podwórze. Nawet z daleka rzucały się w oczy mokre plamy przy kieszeniach jego spodni. Dziwne, mruknął detektyw i ruszył na spacer. Lato było upalne, a turystów więcej niż kiedykolwiek. Snuli się po ulicach w poszukiwaniu cienia i ochłody. Najbardziej zdesperowani wskakiwali do miejskich fontan. Na ich ramiona opadała uwięziona w kroplach wody tęcza. Szybujące w powietrzu drobne pieniążki pobłyskiwały jak karnawałowe cekiny. W taki dzień najlepiej położyć się na plaży i słuchać szumu morza. A może dostał spadek, wymyślił pan Mietek. Ledwie detektyw Pozytywka wrócił ze spaceru. Nie dostał. Nasz bohater się uśmiechnął. Wygrał w kasynie? Wątpię. Na wyścigach konnych? Detektyw Pozytywka pokręcił głową. Wyciągnął z kościelnej puszki? No co też pan? To skąd ma te pieniądze? Krzyknął pan Mietek. Już raz pan odgadł, powiedział detektyw. Wyłowił je. Panu Mietkowi rozbłysły oczy. Czyli skarb. Odnalazł skarb. Szepnął zafrapowany. Jaki tam skarb? Rozbawiony detektyw Pozytywka machnął ręką. I zostawił pana Mietka z domysłami. <śmiech> Pan Mietek był bardzo blisko prawdy, przypuszczając, że martwiak wyławia pieniądze. Ale czy rzeczywiście można tu mówić o skarbie?